Okej, okay, nagrywamy to samo. Hulu, dobra. No jak możesz, bo ty masz chyba na 60%, czyli, czyli lepiej, żebyś był blisko, nie? Czekaj, bo to, żebym to nie No dobra, tylko jakieś takie fajne, ten, ten początek jakiś fajny zrób. nie no dobra, to ten, dobra, no to ja zacznę, nie? W takim razie. jak się mam przywitać? Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Nie, ja powiem z tamtej strony, żeby ten, z daleka, ten, reżyser,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 Wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Witamy w serwisie Megafon. Czy wiesz, że Megafon to część naszego serwisu pod nazwą Republic Podcast? Odwiedź nas na stronie podcast.pl. Dedykacja. Myszce, która ryknęła. No... Dobra, to zaczynam. Serdecznie witamy po latach. Może dla niektórych jeszcze raz. Serdecznie witamy po długiej przerwie przed mikrofonem Filip, oraz z drugiej strony z daleka, za szyby, witamy kolegę Blondyna. Witam cię. Cześć. Cześć, to powiedział Rafał, czyli najlepszy duet w ostatnim podcastowym naszym polskim świecie. Megafonowy duet, czyli Rafał i Filip. A my, cóż, jeszcze raz chyba zaczniemy, bo się to wszystko. Dawno nie nagrywają takie. Tu, megafon. Serdecznie witamy po bardzo długiej przerwie związanej z problemami technicznymi jednego z redaktorów oraz z problemami mentalnymi drugiego z redaktorów, czyli przed mikrofonem Filip oraz Rafał. Witamy. Dzisiaj taki bilateralny podcast Rafał z tej strony, ja z tamtej strony. Zobaczymy jak to będzie. On na Zoomie jednym, ja na Zoomie drugim. Tu dzieli nasz Szyba. No i jak to w studiu zawsze megafonowym, dużo, dużo, dużo, dużo rzeczy się dzieje, zatem zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Można by powiedzieć, że to jest megafon ekstra, bo dzisiaj sobie pogadamy o polskim podcastingu. Nie było okazji z Rafałem wcześniej porozmawiać, Rafał zawsze był szarą eminencją, montował przyciskał, przyciski, naduszał naduśniki oraz różne inne rzeczy, więc dzisiaj zapraszamy Was na podcast o polskim podcastingu. Megafon to jest właśnie ten projekt, który stworzyliśmy w zeszłym nie, w tym roku, w tym roku jeszcze Na wczesną wiosnę, czy w, czy w zeszłym roku W tym W tym, w 2013, więc zapraszamy Was Na małe co nieco Zapraszamy na nasz Cotygodniowy przegląd dobrych Polskich podcastów pod nazwą Megafon <śmiech> Sekcja specjalna, zawsze lojalna Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl Jak można było do czegoś takiego dopuścić? To tyle w dzisiejszej audycji Gdzie tu się wychodzi? Zapraszamy na następny megafon i za tydzień w sobotę koło południa. Niech żyje ściźmik! Niech żyje mężczyźni! Zatem serdecznie witamy w megafonie dzisiaj odcinek ekstra. Witamy przed mikrofonem Rafała z tamtej strony, a z tej strony Filip, zatem Rafale, serdecznie bardzo mi miło Cię nareszcie powitać, tutaj jest łącze bilateralne i będziemy rozmawiać, ale zanim porozmawiamy o podcastingu, spytamy się Rafała, bo to jest taka szara eminencja, dużo ludzi nie wie, że jest taki człowiek, który jak już powiedziałem, tu naciska, tu przyciska, tu nadusi, różne inne rzeczy. Rafał, skąd zamiłowanie Twoje do polskiego podcastingu i dlaczego trwa to już tak długo? Filipie. Przez przypadek, zupełnie przez przypadek. Zaczęło się jak w większości polskich, polskich fanów podcastingu, czyli od piosenek Martina na YouTubie. Kiedyś trafiłem na piosenkę o Podolskim, zacząłem szukać, grzebać, trafiłem później na masę krytyczną od Wyk Martina. No i tak potoczyło się już dalej. Mniej więcej 4-5 lat słucham. Nie nagrywam w tej chwili jeszcze żadnego podcastu. I dobrze, i dobrze. Słyszycie, I dobrze. że ten głos nie jest tak fantastyczny jak mój? No niestety, niestety. Bardzo bym chciał, ale nie mam predyspozycji, natomiast y, zajmuję się w zasadzie jakby tą szarą strefą, czyli robię wszystko, żeby każdemu było dobrze. Tak, czyli robimy mnóstwo pożytecznych rzeczy absolutnie niepotrzebnych prawie nikomu. Dokładnie. Dokładnie, zatem dzisiaj podcaścik we dwójeczkę um, dla tych którzy chcą się dowiedzieć troszeczkę o polskim podcastingu, troszkę więcej, więc zapraszamy. Rafale, mówiłeś, że słuchałeś polskiego podcastingu od 4-5 lat. Zadam Ci takie pytanie, dość podchwytliwe. Jak się ma polski podcasting? Ma się bardzo źle, bym powiedział. Nie mamy w tej chwili żadnego... Ale wróć, wróć, wróć. Ty jesteś Polakiem, czyli musisz marudzić, tak? A ja wiem. Realne spojrzenie na obecną sytuację, jak ona wygląda. Ja wiem, czy marudzę... Wolałbym, żeby było więcej podcastów tematycznych. W tej chwili brakuje ich na polskim, polskiej arenie podcastowej. Co to jest podcast tematyczny? Podcast, podcast autorski powiedziałem. Nie, to powiedziałeś tematyczny. Wszystko mamy tematyczne? nagrane. Osz. Tak. To nie, to miałem na myśli autorski w tym układzie. Aha. Mamy dużo, mamy przerost podcastów tematycznych. Sytuacja odwróciła się od tego, co miało miejsce kilka lat temu, kiedy podcasty autorskie górowały. Było mniej podcastów tematycznych, natomiast dzisiaj jest obecnie, jest na odwrót, czyli mamy więcej podcastów tematycznych, za mało podcastów autorskich. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego? Ty możesz wyjaśnić? Nie mam bladego pojęcia. No bo przecież podcast autorski w podcaście na przykład nie tylko dla orów, tak mówię, mam przyjemność prowadzić ten podcast od ponad 8 lat. Zaczynaliśmy od podcastów autorskich. Był Borys, był Jacek Artymiak, był podcast Timicast Bartka, był, był New Salvation. To były podcasty autorskie, Czym jest dla Ciebie podcast autorski? Właśnie, po, powiedzmy, yy, postarajmy się wyklarować definicję podcastu autorskiego. Podcast autorski, czyli podcast nagrywany przeze mnie, dla mnie, w sposób taki, jaki ja bym chciał go słuchać, tak? Czyli nie mówimy w tym momencie o technologii, nie mówimy o grach komputerowych, nie mówimy o Apple, nie mówimy o filmach, tylko mówimy o tym, o moim życiu, tak? własnymi słowami, tak jak ja czuję, ja to widzę, Mówię po prostu. A czy podcast na przykład autorski może być o tym, że kupiłem sobie nowy komputer Apple'a i mówię o tym, jakie jest fantastyczne? Może być, pod warunkiem, że nie zdominuje całej audycji, czyli po prostu chwalę się, robię tak zwany unboxing, opowiadam o tym, natomiast no, jeden odcinek wystarczy, tak? nie mhm. ciągniemy tematu dłużej. Aha, Czyli to jest coś takiego, że podcast autorski to jest yy, najlepszym przykładem, na przykład był taki podcast, słyszałem nie tylko dla orów, bo w każdym odcinku coś innego się dzieje, tak? Yy, tak, tak, tak, tak, Robimy sobie małą przerwę, łykniemy herbaty i wracamy za chwileczkę. Czy wiesz, że Megafon to część naszego serwisu pod nazwą Republic Podcast? Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl Rafał przed chwilą powiedział, że mam świetny głos, ale to jest 8 lat praktyki, więc, więc Rafał, mówiąc szczerze, jest dzisiaj pierwszy raz przed mikrofonem, kiedyś nam jakieś promosy nagrywał, różne inne rzeczy, więc dzisiaj chłopak, dobrze, że tego nie widzicie, szyba jest cała zaparowana, siedzi z drugiej strony szyby i właśnie macha rękami, żeby wyłączyć to nagrywanie wyłączyć to nagrywanie i nie nagrywać, bo on już nie może, ale dzisiaj, dzisiaj na dwa głosy przed mikrofonem Filip Dawdziński oraz Rafał Toborkowski zwany także pieszczotliwie małym, lokowatym grubaskiem. Zatem mówimy o polskim podcastingu. Rafał, mówiłeś na samym początku, słuchasz od 4-5 lat. Zaczęłeś od podcastów autorskich, od Martina i spytałem Ci się, dlaczego polski podcast źle stoi. Przerwałem Ci tą wypowiedź Zatem chciałbym do niej wrócić. Dlaczego uważasz, że w polskim podcastingu dzieje się źle? Wydaje mi się, że środowisko podcastowe w Polsce za bardzo skupiło się na sobie. Tak? Utworzyła się grupa ludzi, którzy zaczęli nagrywać nie dla obcych ludzi, tylko dla siebie samych. Tak? Pojawiło się takie zjawisko, które polegało na tym, że w jednym miesiącu trzeba było wydać przynajmniej jeden odcinek danego podcastu, żeby gdzieś tam się liczyć w jakimś katalogu. Wydaje mi się, że to wpłynęło negatywnie na rozwój całego zjawiska, ograniczyło kreatywność. Nie wiem, może są inne powody. Jeszcze inaczej, czekaj. nie. No, inne powody. No, oczywiście, że mogą być inne powody, ale chodzi o to, że... Chodzi o to, że tutaj żaluzje nam właśnie w studiu troszeczkę hałasują, ale nie szkodzi. Takie jest nasze y, polskie podcastowane radio. W każdym razie takie są powody, że mówisz, że... Z utworzyła się grupa, jak to niektórzy mówili, miziających się po szyi gościach, że jeden drugiemu coś, że tak powiem, robił dobrze. Czy uważasz, że to było złe? Że na przykład, przepraszam, ale posłużę się nazwiskami, że Maciej Skwara nagrywał podcast o, Przemki, o Przemku z Hochlandera, że Przemek Szczepaniu ktoś nagrywał dla papy, papa nagrywał coś dla, dla Godaja, Godaj nagrywał coś dla, dla Pepe. Czy, czy to było złe? Czy to po, powodowało jakieś... Ym, nie wiem, jakby to nazwać, mam wrażenie, stalanie się towarzystwa, ale też tworzenie takiej grupy, która była za bardzo, za bardzo hermetyczna. Czy coś było w tą stronę? Ja nie powiedziałem nigdy, że to było złe. Po prostu wpłynęło negatywnie na rozwój zjawiska, jakim jest podcasting w Polsce, ponieważ wydaje mi się, oczywiście to jest tylko moja, moja opinia, wydaje mi się, że ludzie przestali się skupiać na na nowych rzeczach, na tym, do kogo docierają, tylko zaczęli się zaczęli nagrywać pod samych siebie. Czyli ja wydam odcinek o tobie, tam sobie pogadamy, będzie fajnie, ty coś nagrasz o mnie, jesteśmy razem w grupie, jest nam dobrze razem. tak? Przestali wychodzić do ludzi w pewien sposób, tylko zamknęli się na tej wąskiej grupie ludzi, którzy już nagrywali. Nie nagrywali dla mnie, tylko nagrywali dla siebie. No dobrze, ale czy na przykład, ja dzisiaj jestem dobrym Polakiem, to ja jesteś złym Polakiem w dzisiejszym podcaście, czy nie było czegoś takiego, mi się wydaje, że jeśli stworzyliśmy jakąś fajną grupę, to przez to, że się tak fajnie rozumieliśmy i nagrywaliśmy dla siebie podcasty, nie powodowało to, że słuchacz chciał na przykład do nas dołączyć, nagrać swój podcast, powiedzieć o, ja też chcę mieć takich fajnych y, kumpli, ja też chcę coś dla nich nagrać, ja też, żeby ktoś, też chcę, żeby ktoś dla mnie coś nagrał. I dołączę do tej grupy, nagram podcast, i będę z nimi razem robił. Czy czy, czy czy, to nie było tak? Na pewno było tak. Znam przypadki osób, które właśnie dlatego zaczęły nagrywać, tak, żeby być w grupie. No, Nazwiska, imiona. Nie powiem, nie powiem. Myślę, że nie było to nic złego. Nie było to na pewno nic złego. Tak jak mówię, no to jest moja subiektywna opinia, że wpłynęło to na pogorszenie stanu podcastingu, natomiast nie było to nic złego, ponieważ tak naprawdę jest to zabawa. Zatem, stan polskiego podcastingu uważasz za niedostateczny, za dostateczny albo za, nie wiem, czwórka z minusem w skali od 1 do 5, takiej starej polskiej skali, od dwójki w zasadzie do 5, jak byś to ocenił? Zadałeś nieprecyzyjne pytanie, bo zaczęliśmy od podcastu autorskiego. Mhm. Natomiast e, jeśli miałbym ogólnie oceniać jakoś podcasting w Polsce, mhm. to na pewno jest na plus, tak, ponieważ pojawia się coraz więcej audycji tematycznych. Mhm. E, można powiedzieć, że jakiś tam poziom jest podnoszony powoli. Natomiast jeśli pytasz o podcast autorski, no to jest bardzo źle w tym momencie, bo mamy, mhm. nie wiem, dwa, trzy podcasty nadające regularnie. Mhm. Czyli źle zadałem pytanie? Zadajmy jeszcze raz. Jak oceniasz stan podcastu autorskiego w Polsce? źle. Jak oceniasz stan ogólnie podcast, podcastingu polskiego? Nie jest źle. Nie jest źle. To dlaczego dla Ciebie jest ważniejszy podcast autorski, a nie podcasting jako całość? Nie to, że jest dla mnie ważniejszy podcasting autorski, natomiast jest znaczna przewaga podcastu tematycznego nad podcastem autorskim i to uważam, że jest może nie tyle złe, co w jakiś sposób negatywne. Mhm. No dobrze, usłyszeliśmy ciekawą opinię, ciekawego człowieka, wracamy po chwili. No i cóż, będziemy dalej kontynuować nasze spotkanie. Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl od prawie roku. Nie, można powiedzieć, że od roku się znamy, mhm. od roku współpracujemy. Nasza współpraca w zasadzie nawiązała się od nienawiści. Dokładnie. Wszystko zaczęło się od tego, że Naskoczyłem na Ciebie, Ty naskoczyłeś na mnie, zaczęliśmy, no, źle zaczęliśmy, no, ale przyszedł taki czas, że po roku stwierdziliśmy, że czas zakopać Toborki i spotkać się, pogadać w jednym studiu, no i od tego czasu, nawet wcześniej, Mówiąc szczerze, bardzo szczerze, nasza nienawiść nie trwała długo. stwierdziliśmy, że warto coś zrobić i kręcimy na przykład razem Megafon. Robimy całą um, stronę i w zasadzie cały serwis pod adresem podcast.pl i chciałbym się spytać tak może troszeczkę jak to się mówi pytanie takie dlaczego to robimy? Dlaczego to robimy wszystko? Dlaczego robimy kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty? roboty. A dlatego, że lubimy. Dlatego, że mamy dużo czasu. Też, na pewno. Dlatego, że chcemy coś zrobić. Na pewno. Dlatego, że mamy pomysł na to. Wszystko? I że możemy, przede wszystkim, że możemy. Czy możemy? Um, oczywiście, dużo ludzi może powiedzieć po co, po co my to mm, robimy. Dobre pytanie. Dla kogo? Drugie pytanie. I co z tego chcemy? I co chcemy osiągnąć? Trzy takie pytanie. Po co, dla kogo i co z tego chcemy mieć? Ciężko jest na nie odpowiedzieć. Robimy to, bo lubimy to robić, bo jesteśmy w stanie to robić, bo chcemy to robić. I dobrze się przy tym bawimy. I nie ma chyba jakichś większych pasów, nie? Nie. Ja, ja tam jestem wiadomo, ja jestem ciężki we współpracy, tak. ale za podcasting oj tak, ale za podcasting serce oddam. Zresztą ostatnio miałem dwa serca w lodówce, nie moje, ale były. Żaluzje nam w studiu hałasują, ale nie szkodzi. W każdym razie, jak już słyszeliście, zadaliśmy dwa pytania. Po co to robimy? Dla kogo to robimy? I co z tego chcemy mieć? Więc odpowiedzi są bardzo ciężkie, bo polski podcasting jest jaki jest. Oczywiście możemy narzekać na niego. Ja znany jestem z tego, że marudziłem że narzekałem, ale robiłem swoje, od zawsze robiłem swoje i w pewnym momencie stwierdziłem, że będę robił swoje dla siebie, że brak komentarzy pod stroną, brak od, komentarzy pod odcinkiem nie zniechęci mnie, bo robię to dla siebie, bo, bo, bo mi sprawia to przyjemność, jest to hobby, jest to przyjemność e, siedzenia, montowania, czasami kilkudniowego, godzinnego. zależy od odcinka, zależy od, od danego projektu. W każdym razie zawsze mi to sprawiało przyjemność, zawsze z chęcią robiłem to wszystko i zawsze robiłem to za darmo. Nic z tego nie miałem oprócz komentarzy skromnych, ale mówiąc szczerze, więcej, więcej przyjemności stwarzało mi zawsze czytanie maili od słuchaczy, które wbrew pozorom u Przechodzą dość często i ludzie piszą na przykład przed sezonem, kiedy Dawidziński coś napiszesz, kiedy coś e, nagrasz, kiedy m, kiedy będziesz znowu, więc te maile są bardzo, bardzo ciekawe. Odwiedź nas na stronie podcast.pl. Przed chwilą z Rafałem rozmawialiśmy o polskim podcastingu, o tym, że po co to robić, dla kogo to robić i co chcemy z tego osiągnąć. Wszystkie pytania są troszeczkę retoryczne. Rozmawialiśmy z aktywistami, którzy troszeczkę się udzielają w polskim podcastingu, którzy chcą robić, którzy mają swoje projekty, które od dawien dawna e, są ciekawe, interesujące, mają markę i, i ludzie to robią tak jak my, bo my nie jesteśmy jedyni. My nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy nagle urwali się z drzewa i postanowili coś robić. Jest takich projektów, które... Ciągną się od dawna kilka. Rafał, masz teraz na szybko coś w głowie? Projekty, które są ciekawe i ciągną się od dawna? Na przykład skupmy się na po podcastach autorskich? No na pewno nie tylko dla orów. No to wiadomo. Nie będę tutaj, nie będę tutaj yy, nic dawał. Yy, może dodam, że na przykład Godaj bawi Górej. się od dawna. Na pewno Godaj. Pozdrawiamy Bartka i tak jego jest. projekty. Pamiętasz jego pierwsze projekty? Co to było? Bez 180. Bez 180. Podcast o Batmanie, zawsze mm. 3 minuty. Dlatego Batman, dlatego 180 sekund. I, I to było fajne, bo to była krótka forma. Nie zawsze tematy mi leżały, ale widać, że człowiek się stara, że ma jakiś plan, że chce się zmieścić w tych trzech minutach. No i swoim chrypliwym, chraplawym, yy, takim konstancińsko jeziornym głosem yy, nadaje o człowieku, który yy, lata ze z bloku na blok. W skórze Batmana albo w piórka przebrany. Co dalej? Jakie jeszcze podcasty autorskie, które istnieją i mają się, powiedzmy, dobrze, albo są? Wiesz, co nie wiem, co do podcastów autorskich, natomiast autorzy podcastów dalej hmm. nadają i mają się dobrze. No na pewno Martin, Hugo, którzy nadają też nieprzerwanie od, nie wiem, 8-9 lat. Co prawda zmieniają się nazwy audycji, ale zresztą to jak Hugo daje, ale dalej trzymają poziom, rozwijają się, nawet zarabiają na tym. Mhm. Hmm. Na pewno Skwara, bez nazwy. Ostatnio trochę zamilkł, ale też przez dłuższy czas nadawał. Myślę, że to też jest taki kamień węgielny Na pewno. polskiego podcastingu, dobra, stara, teraz już wielko, wielka, grubobrzuszna marka. Pozdrawiamy grubo brzuchnego Macieja. Myślę, że inny koncept, to jest taki inny koncept inny Pawła Dureja, który wziął się, ostatnio słuchałem nawet pierwszych odcinków Sioka, które ukazały się parę lat temu i Paweł, widać u niego duży rozwój i progres, można by tak nawet powiedzieć, od takich podcastów, które, które były spontaniczne gdzieś tam z pola, z Łodygowic do podcastów teraz, jakie naprawdę robi przemyślane, dobre... Może nie wszystkie, ale interesujące naprawdę warte uwagi odcinki. Co myślisz o tym projekcie? No, zgadzam się z tobą. Na pewno na pewno można doliczyć tutaj Pawła Duraja. No ja przypuszczam, ja tak naprawdę nie jestem wiernym słuchaczem innego konceptu, natomiast cenię to, co robi. To no, by tak dalej. No i co? Mamy podcastów 5. Pięć. pięć. Co dalej? Mamy coś jeszcze, co jest warte słuchania? Hmm. Przeglądaliśmy przed chwilą nasz katalog. Podcasty, mówiłeś, BMX, potem jakieś inne. Ale to są nowe podcasty. Tak? Radio Nowy, SK. Nie, nie, nie skupiajmy się tylko na tych, których znamy, ale na, skupiajmy się na podcastach, których na przykład nie, nie słuchamy. Podcasty Tyflo Podcast, który ma miliard pięćset tysięcy odcinków. Radio SK, Chłopaki, Nieczyste Zagrywki albo różne inne takie rzeczy. Czy, czy Które z tych podcastów można by... Yy, zaliczyć audycja skóry. Czy to są podcasty autorskie, czy to jednak są podcasty takie właśnie na pograniczu autorskiego i tematycznego? Mm, audycja skóry, kiedyś playlista skóry, jak najbardziej. Podcast autorski, muzyczny podcast autorski. Tak bym go nazwał. Bo skóra bardzo dużo wnosi od siebie. Puszcza dużo muzyki, ale bardzo fajnie gada, jak najbardziej. Tak to wygląda. Zatem, nie wiem, mówię, że jest jak jest, nie jest za dobrze, a tu nagle tros troszeczkę rzeczy się znajduję, które są warte zau zauważenia, czyli jesteś defetystą, czy jednak y, naprawdę na palcach dwóch rąk można policzyć dobre polskie podcasty autorskie? Myślę, że za bardzo skupiłem się na starych nadających, tak? Hmm. Było, było znacznie więcej podcastów autorskich, znacznie więcej nadających. E, jasne, mamy nowe podcasty autorskie, tak jak powiedziałeś, Skóra, Paweł Duraj, mamy Radio SK, Mamy godaja, natomiast nie jest to to, co było. W tej chwili podcasty tematyczne przejęły rynek. Mamy bardzo dużo podcastów o Apple, o grach, o filmach. Może nawet trochę za dużo w porównaniu do podcastu autorskiego. Ale czy to źle, że pojawiają się nowe podcasty i są to podcasty nieautorskie? Czy nie. po prostu, mm, mówiłeś na samym początku, że polski podcasting ma się dobrze, powiedzmy. Że jako ogólne zjawisko no, nie udało się przez te prawie 9 lat, zareklamować tak, jakbyśmy chcieli stworzyć czegoś konkretnego, co by, z czym można by wyjść do ludzi. Ale z drugiej strony jesteśmy w takiej niszy, ja to kiedyś mówiłem coś takiego, że mamy, że jesteśmy w takiej troszeczkę niszy i jeśli jesteśmy w tej niszy, to może z tej niszy zrobić coś takiego, że my jesteśmy wybrani, że, że stworzyć taką jakby elitę, że, że jest, jest nas mało, dlatego, jest, bo, dlatego, że jesteśmy wybrani. Jesteśmy wybrani, bo jesteśmy unikalni. Jesteśmy unikalni, bo nie każdy umie tak jak my. Może może w tą stronę pojechać. Czemu nie? Jak najbardziej. Można? Pewnie. No dobrze. Wracamy po chwili, małe reklamy i zobaczymy, co się uda jeszcze w dzisiejszym podcaście opowiedzieć. Słuchajcie, Megafonu, Megafon ekstra. Kto do... Lata, do końca lata była cotygodniowa audycja. Teraz spotykamy się na chwilę, rozmawiamy. Może się uda zrobić jakiś przegląd, może uda się nagrać jeszcze coś więcej. Zobaczymy. W każdym razie wracamy po chwili. Zapraszamy na Megafon Extra. No i zapraszamy do słuchania polskich podcastów. Witamy w serwisie Megafon, gdzie podajemy tylko dobre polskie podcasty. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd. Cisza, spokój, Zaduma? Brakowało mi prawdziwej rozmowy. Czy wiesz, że Megafon to część naszego serwisu pod nazwą Republic Podcast? Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl Czuję ulgę. Ulgę, że się udało. Że to już za nami. I z niecierpliwością czekam na to, jak dalej potoczy się ta historia. Witamy w megafonie Witamy po reklamach. Rapcik, rozmawialiśmy wcześniej o tym... Rafał z szyby, to jest nasz główny realizator. Przyciskasz, naciskasz guzików. E, mówiłeś o tym, rozmawialiśmy sobie wczoraj gdzieś o tym, że stworzyliśmy jakąś grupę. Stworzyliśmy grupę ludzi, która coś tworzyła. Pierwsza grupa była związana e, z Borysem. Jak robiliśmy, robiliśmy z Przemkiem, Szczepaniukiem TPPP, czyli Tygodniowy Przegląd Polskich Podcastów. Potem jeszcze papa do nas dołączył i. i inne osoby chciały, ale stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, zróbmy coś swojego i powstał projekt Podcastofon. Nie, to się mówi Megafon z są na ostatnią, a Podcastofon jest normalnie. Um, I powiedziałaś mi coś takiego fajnego, że spodobało mu się pomyślałem, że możemy ten temat kontynuować. Powiedziałaś, że stworzyliśmy grupę i próbowaliśmy tworzyć grupę, żebyśmy, żeby promować podcasting, ale powiedziałaś, że, że to w zasadzie było niepotrzebne, że to nie miało większego sensu tworzyć jakieś grupy ludzi. Można by powiedzieć, na siłę coś próbowała stworzyć, tworzyć grupę, stworzyć jakąś, jakiś kolektyw, który by coś reklamował, który by coś promował. I moje pytanie jest, czy, czy właśnie, czy, czy taka grupa, która... Um, skupia 7, 8, 10 osób jest lepsza od takiego na przykład dueciku, który my tworzymy, że, że było nas dwóch, w porywach trzech, czasem gdzieś tam czwarta osoba dochodziła, ale ogólnie w dwójkę tworzymy coś, co jest tym samym powiedzmy, co był, co tworzył podcastofon, tylko wtedy było tych ludzi powiedzmy w porywach 10 osób. Nie porównywałbym tego, co robimy do tego, co było, tak? czyli do podcastofonu, mhm. z tego względu, że my się uzupełniamy w jakiś sposób. Ty nagrywasz, ja jestem od spraw technicznych, nawet ci ludzie, którzy do nas przychodzą i z którymi pracujemy, pracujemy, oni też robią pewne rzeczy, uzupełniamy się, tak? Nie robimy każdy tego samego. Natomiast z tego, co pamiętam, w podcastofonie tak naprawdę była jedna grupa, grupa ludzi, którzy robili to samo w kółko, tak? Znaczy to nie było nic złego, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, natomiast... Rafał mi powiedział tutaj w przerwie reklamowej, że wszyscy będą go nienawidzić po tym, co no, mówi, tak, ale to nie, to nie, co? mówimy dzisiaj, no kurczę, luz, nie? Każdy mówi, co chce, więc, tak, więc, więc, więc mówi, że wszyscy robili to samo, ale nie to samo, czyli, czyli co? Wiesz to wszyscy nagrywali przegląd, tak? Mhm. Często zdarzały się takie sytuacje, tego nigdy nie rozumiałem, że mimo tego, że było bardzo dużo ludzi, osoba, która opowiadała o przeglądzie najczęściej nie słuchała audycji, o których opowiadała, tak? Mhm. Ja dostałem kiedyś taką, przepraszam za słowo, zjebkę od Roberta Kesslinga, że nie słuchałem audycji, jak robiłem przegląd, ale pamiętam, że wtedy kiedy dostałem największą zjebkę, akurat słuchałem Wszystko, i nagrywałem z Krzyszmanem. Dobrze mówię, Krzyszman? Tak, jak najbardziej. No, robiliśmy na spółeczkę, on słuchał 16, ja słuchałem 16. Wiem, że po, po, po, po tym momencie po prostu krew, że mnie za, y, zawrzała. Robert von Kessling y, mnie zrypał i powiedziałem dosyć tego, nie będą mi tutaj pluli Niemcy w twarz zbyt goszczy. No, ale mówisz, że ludzie byli nieprzygotowani? Nie zawsze. Nie zawsze i nie wszyscy na pewno się starali, natomiast czasami wychodziły pewne braki. Wiesz, no to nie jest tak naprawdę jakaś audycja komercyjna, która by miała zarabiać, tak? Nie wymagajmy od tych ludzi, żeby oni siedzieli przez cały tydzień i przesłuchiwali wszystkie audycje, żeby tylko móc streścić co się działo, w którym odcinku, tak? Natomiast jeśli podejście było takie, że omawiamy omawiamy dany tydzień, no to wypadałoby mieć jakieś elementarne informacje na temat tego, o czym mówimy. Często, może nie często, ale czasami brakowało takich informacji. No dobrze, ale ty nie jesteś ze świadka, ty nigdy nie. nie byłeś w żadnej grupie, w żadnym podcastofonie, innych tam, różnych innych rzeczach, z nikim się nie, nie zbratałeś, nigdy nikomu nie mówiłeś, że słuchasz, czasami może pisałeś do różnych ludzi, że słuchasz podcastów, ale nigdy nie, nie miałeś takiej żyłki członkowskiej udzielania się w czymkolwiek? Niespecjalnie, zawsze byłem właśnie. gdzieś na uboczu, mhm. zawsze gdzieś w cieniu i do tej pory tak pozostaje, ta no. audycja to jest naprawdę moje pierwsze wyjście z mroku. No, no właśnie, wyjście z mroku. No to dlaczego zrobiłeś katalog? Dlaczego stwierdziłeś, że kurde chcesz coś zrobić? To jest bardzo dobre pytanie. Katalog zrobiłem dlatego, że po prostu brakowało mi realnej alternatywy, która by istniała, z której mógłbym korzystać, tak? Mamy, mamy mieliśmy katalog podcastów Borysa. Bardzo dobry katalog, ale bardzo stary też, nie spełniał moich oczekiwań. Drugi katalog Roberta. No... Jest, jest to, jak coś, coś tam próbował zrobić, żeby to miało ręce i nogi, natomiast też nie było to to, czego oczekiwałem, dlatego postanowiłem zrobić swój katalog, miałem takie możliwości, miałem takie umiejętności, wiedziałem, jak to ma wyglądać, powolutku po Nie wiedziałeś, po jak to ma wyglądać, dlatego napisałeś do mnie. Miałem pewną wizję tego, jak to ma wyglądać, natomiast nie wiedziałem, jak to ma tak. wyglądać w tym sensie wizualnym, tak? E, cały czas pracujemy nad katalogiem, mhm. cały czas coś się tam zmienia idziemy do przodu. Niedługo czekają nas wielkie zmiany, o których pewnie mhm. powiemy jeszcze dzisiaj w audycji. Powolutku do przodu. Powolutku do przodu. Zapraszamy na małe reklamki i wrócimy po chwili znowu. Trzeba herbaty i poprawić żeluzję w studiu i wracamy. Kurde, stresuję się. za, Ale nie stresuj się. Stresuję się, jak nie wiem, co normalnie. No. Cicho. Daj na jakieś coś na no. rozróżnienie. Tam masz soczek, łykni się. No Strasznie to Rafał powiedział mi tutaj przez szybę, że się stresuje, ale nie ma się zastresować, mówiąc szczerze, tak jak on powiedział przed chwilą pierwsze wyjście z mroku. Rafał, chciałbym się spytać, tworząc katalog, nie wiem, będąc w polskim świadku, na pewno wiedziałeś, że zostaniesz skazany w falę krytyki, no bo wiadomo, że łatwiej krytykować niż chwalić, łatwiej powiedzieć komuś, że coś źle robi niż napisać dobrze. Jak to było w tym katalogie na początku? Czy ludzie marudzili, że jest taki siaki i owaki? Czy mówili, że po co ty gościu to robisz? Właśnie takie moje pytanie. Po co ci to było? Po co mi to było, to myślę, że odpowiedziałem już wcześniej, tak, mm. że miałem taką potrzebę, chciałem stworzyłem mm. katalog tak naprawdę dla siebie. Ktoś go wypatrzył w pewnym momencie, zobaczył i wrzucił na grupę podcastową Przemek szczeniu chyba z tego co pamiętam gdzieś to reklamował na początku. Powiedział nawet, że mu się podoba, co o. do niego mało podobne, bo on trochę był marudny taki, ale miły, miły, ale marudny. Być może, natomiast na początku Równie spotkałem się z, z dużymi ja. <laughs> spotkałem się z dużą, jakby taką z negatywnym przyjęciem katalogu zarzucano mi, że buduję po raz kolejny którąś wersję katalogu, że nikt z tego nie będzie korzystał, nie wiadomo po co. No tak, wracamy do pytania, które było na początku, nie? Po co? Dla kogo? I co z tego będziemy mieć? Teraz już wiemy, co z tego mamy. Hemoroidy i wrzody na żołądku. Te jedno, jedną trzecią pytania mamy. Zatem Rafał, po co to zrobiłeś? Wiemy, zrobiłeś to dla siebie. Dla kogo? Zrobiłem to dla siebie i dla innych fanów podcastingu w Polsce. Po roku, minął rok, mniej więcej od momentu, kiedy opublikowałeś ten katalog, chciałbym Cię spytać teraz o to, to Twoje dziecko. Jak sprawa wygląda, jak nowości, jak blog, który jest też podłączony do katalogu, jak wygląda w ogóle silnik, jak to wszystko działa i, i jakie zmiany, bo mówiłeś coś o zmianach wcześniej. Nie chciałbym nikogo zanudzać technicznymi informacjami. Rzeczywiście rozwijamy się, idziemy cały czas do przodu, czekają nas wkrótce duże zmiany. Myślę, że możemy już powiedzieć, że pracujemy nad nową wersją archiwum podcastowego, będzie to największe i chyba jedyne zresztą obecnie archiwum zawierające wszystkie polskie podcasty, jakie się ukazały. No może nie wszystkie, ale te, które. Te, które daliśmy radę, no. tak, tak, tak, te, które Liczyliśmy mamy. Liczyliśmy przed programem, ile wyszło? 450? No. Jest nieźle, jest nieźle, to będzie coś zupełnie nowego, nie będziemy polegali na żadnych zagranicznych, obcych serwisach, serwerach, budujemy własny serwer, wszystkie dane będą na naszych serwerach, archiwum będzie sprzężone z katalogiem, także będzie można łatwo wyszukiwać starsze audycje, dostęp 24 godziny na dobę praktycznie. Mówili, że na przykład jak się katalog, jak się jakiś podcast ukaże, automatycznie wyjedzie do środka. I, I będzie wszystko sprzężone w naszym pięknym serwisie pod adresem podcast.com. Podstacja.com. A, no to też tam, no, ale to tam. Czyli jak się na przykład ukaże nowy odcinek yy, Wikiradia, to ona od razu wpada do katalogu i automatycznie będzie sobie tam siedział, tak? Mamy takie plany, może nie na początku, ale rzeczywiście jest to pewien etap. Chcemy archiwizować podcasty na bieżąco, tak? Chcemy to maksymalnie zautomatyzować, żebyśmy nie musieli sprawować nad tym kontroli. Rzeczywiście takie są plany. Do plany, tego zmierzamy. Plany są świetne. A właśnie, a powiedz, mówię, że nie chcesz technicznych rzeczy ujawniać, ale jak wygląda silnik strony? To, to nie jest WordPress, to jak, jak to tam wszystko działa? Nie Bo ja tam, wiem, że jestem lajkonik w tych sprawach, chciałbym się dowiedzieć. W odróżnieniu do naszej, no nie wiem, czy możemy tak mówić, konkurencji, nie polegamy na gotowych skryptach, także nie jedziemy na WordPressie. Silnik został zbudowany od podstaw. Mhm. Jest to moje dziecko, od pierwszej linijki do ostatniej programowałem go sam. Nie korzystałem z żadnej pomocy, z żadnych skryptów zewnętrznych i tak też chcemy utrzymać ten katalog w takim tonie w przyszłości. Rafał, takie pytanie dość osobiste. Czasami mi się wydaje, że nie mam dobrej prasy w polskim podcastingu, bo jestem zarozumiały, mówię, że jestem najlepszy, najfajniejszy, najprzystojniejszy i tam jeszcze w ogóle naj. Jak już mówiłem w jednym z ostatnich odcinków, podcasterzy nie lubią, jak ktoś mówi naj, i w ogóle, i, i wspaniały, i sympatyczny, i w ogóle. Dlaczego zacząłeś współpracować ze mną? Tak Ci zadam osobiste pytanie, którego jeszcze Ci od roku nie zadawałem. Dlaczego ja, który, gościu, który wiadomo jaki jest? E, szczerze? No, no Przecież gadamy szczerze. No. Bo nie było nikogo innego na rynku. Aha, no dobrze, okej. Okay. No, to, to jest komplement, czy nie? Jak najbardziej. Aha. Nie, było nikogo inne, nie było nikogo innego na rynku, nie ma drugiego takiego jak ty. Takiego złego, czy dobrego, czy co? Bo nie, nie, nie rozumiem. Rozwin temat. Sam sobie odpowiedz. O, dobrze. Czyli nie ma drugiego takiego, który by robił i wiedział tyle, co ja? Nie, to jest wiesz tak, jak rozmawialiśmy na początku. Mhm. Doskonale się uzupełniamy, tak? Mhm. Ja nie mam w ogóle pojęcia o grafice. Nie znam się na tym. Natomiast z tego, co wiem, ty też nie znasz się na kwestiach technicznych. I tu jest właśnie fajne pole ja wiem, do popisu. Jak przykład babeczki funkcjonują. Jak najbardziej. Mhm. Ja też. No dobrze, okej. Okay. A, wracamy do podcastingu, przepraszam, tak, tak, tak. Czyli uzupełniamy się, to powiedzmy jest ok, Ale mówiłeś, że nie było nikogo innego, ale no, czy na pewno? Przecież jest kilka ludzi, którzy, którzy tworzyli różne serwisy. Jest Borys, jest Przemek Szczepaniuk, jest Robert von Kessling, jest powiedzmy może jeszcze z dwie, trzy osoby, godaj, którzy myślę chętnie by przystali na współpracę z tobą. Dlaczego ja? Ponieważ ty jako, pierwszy się ode... ty jako pierwszy się odezwałeś. Ale jak się odezwałem, że co? No powiedziałeś coś w stylu weź, weź człowieku, weź ten mój podcast, wywal z tego katalogu. Aha, no tak było, no. No. Tak się zaczęło. Tak się zaczęło, to była ten, tak jak powiedziałem na początku było dziwnie, bo nie chciałem być w żadnych katalogach. No bo nie chciałem, bo mam takie prawo, nie chcę być w katalogach i tyle i. i... No ale Rafał powiedział, że mnie nie wyrzuci, że jak chcę, to mam przyjść osobiście. No i tak się stało, że wsiadłem w tramwaj, i przyjechałem do, na Śląsk? Nie, to jest Zagłębie. Jest. Zagłębie. I, ten, no, i, i, I tam poszliśmy na solo i stwierdziliśmy, że coś trzeba zrobić razem. W każdym razie Rafał, nie, no poważnie, myślę, że, że pomimo tego, że tam opinie różne krążą, mam jakieś tam zasługi do polskiego podcastingu i myślę, że przez ten rok całkiem dobrze się dogadaliśmy, zrobiliśmy fajny serwis, przede wszystkim po mojemu po Iś, naszemu. Nie, pozwól mi skończyć. Po mojemu, że ładny. Po twojemu, że funkcjonalny. A chyba, że tak, masz rację. W ten sposób, bo, bo to jest to, co się uzupełniamy. Nie chcemy tutaj mówić, jacy jesteśmy piękni, fantastyczni i w ogóle kochajcie nas wszyscy i serwis nasz na, na, na naszych stronach jest najlepszy, bo chcemy to wszystko upraszczać, chcemy, chcemy to wszystko jeszcze łatwiej zrobić, żeby było jeszcze bardziej dostępne ale ciągle pracujemy, pomimo tego, że Orłowskiego Podcastu nie było bardzo długo, to gdzieś tam odcinki się tworzyły, ale też się tworzyły odcinki Megafonu, ale też z Rafałem prawie tam gdzieś codziennie piszemy o różnych rzeczach, co można ułatwić, dlatego jakiś czas temu stwierdziliśmy, że serwis archiwum na chomiku jest niebezpieczny, że mogą w każdej chwili to rozpieprzyć, a to jest koniec końców ponad 6 lat mojego ładowania, tych plików mamy tam mnóstwo, prawie 300 giga. No i trzeba coś z tym zrobić. I Rafał wyszedł z taką propozycją, że trzeba to gdzieś przenieść w jakiś nasz inny własny serwer. No i dlatego, jak już Rafał wspomniał, będzie archiwum, będzie to wszystko piękne, ładne. I tak jak mówił Koras w ostatnim odcinku, albo przedostatnim, nie tylko dla rów, że te strony wszystkie są tożsame. I wiadomo, że to jest z jednej firmy, więc, więc tak to wygląda. Myślę, że to jest najważniejsze dla mnie, żeby było... Yy, ładne, czyste i przejrzyste. Najważniejsze jest dla Rafała, żeby to było czytelne, proste i działało, więc jakoś to wszystko dąży w kierunku Apple. Tak, tak, tak. Wracamy po reklamach i pogadamy jeszcze o tym, co nas czeka w przyszłości. Słuchasz audycji Megafon, czyli przeglądu dobrych polskich podcastów. Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl Witamy po przerwie. Przed mikrofonem Filip oraz Rafał. Rozmawiamy o polskim podcastingu. Za czas niedługi 9 lat polskiego podcastingu, za czas troszkę dłuższy 10 lat. Chciałbym cię się spytać, Rafał, mmm, słuchasz od 4-5 lat, bawisz się w podcasting od roku. Jaki jest ten nasz polski podcasting? Gdzie to wszystko prowadzi? Czy, czy może i jak widzisz przyszłość polskiego podcastingu? Myślę, że będzie coraz lepiej. Technologia się upowszechnia, ludzie coraz więcej, coraz więcej ludzi kojarzy słowo podcast. Natomiast widzę takie niebezpieczeństwo. Obserwuję, obserwuję rozwój, postęp techniki i nie wiem na czym to polega, ale ludzie zamiast nagrywać podcasty, wolą robić wrzucać swoje filmiki na YouTube'a. Nie wiem, czy też coś takiego zauważyłeś. No są takie rzeczy, które można by to nazwać prościzną, łatwizną, że ludzie idą na łatwiznę, że, że jednak wrzucenie dźwięku i powiedzmy obrobienie go i nadanie mu jakiegoś sensu jest dość skomplikowane dla takiego typowego zjadacza. Teraz można telefonem bardzo prosto nagrać filmik, wrzucić na YouTube'a, jednym przyciskiem i gotowe. I to jest taka prościzna. A podcast to jednak mi się wydaje więcej daje niż taki filmik. To jest moje zdanie. Ale widzę, że wszedłeś w temat bardziej techniczny niż mhm. taki merytoryczny, bowiem no być może. Znaczy, czy ja wiem, czy naciśnięcie przycisku na YouTubie, czy w dyktafonie jest bardziej prostsze. Chodzi bardziej o to, że na YouTubie mamy możliwość dotrzeć do większej ilości widzów w tym momencie, tak? Jednak YouTube jest bardziej Aha, kojarzony niż podcasting. Mało tego, mamy możliwość przekazania bogatszej treści wizualnej w tym przypadku, tak? Możemy pokazać siebie, możemy pokazać to, czym się zajmujemy, co nas interesuje, Widokaz na pewno wyprzedził podcast. No bo możemy mówić, że to jest widokaz, tak? Mhm. YouTube do tego służy. Na pewno wyprzedził podcast. Jaka jest przyszłość? Nie wiem. Wydaje mi się, że na pewno będzie powstawało wiele nowych podcastów, w tym polskich. To jest chyba najmniej obecnie. Natomiast nie będzie, nigdy nie dorówna wideokastingowi. Ale czy to jest tak? Chcesz powiedzieć, przez to, że zostaniemy taką bandą gości, którzy robią coś, co w sumie nie jest nikomu potrzebne, ale robią to, bo chcą to robić. No ale przecież już tak jest. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj. Mm. Dokładnie już tak jest. Nikomu niepotrzebna robota? Nikomu Podcasting? niepotrzebna robota, dokładnie. To ja nie mówię o naszej robocie. Mówię o nagrywaniu, o wiesz, podcastach autorskich, o podcastach tematycznych. Czy to... Czy to, czy to będzie miało sens w momencie, kiedy na przykład coś takiego można okrasić jakimiś fajnymi zdjęciami albo fajnym, wiesz, wideokastem, albo, znaczy fajną w zasadzie grafiką albo, albo po prostu nagrać filmik z głosem? Wiesz co, przede wszystkim dla mnie podcasting to jest pewien zapis przeżyć, wydarzeń, jest to pewna relacja historyczna, tak? Nagrywam dzisiaj coś, co pewnie będę chciał usłyszeć za parę lat, tak samo jak w fotografii zresztą, tak? Mhm. I z tego względu na pewno będzie miało to dużą wartość, i będzie bardzo przydatne. Nie wiem czy dla wszystkich, na pewno dla autora podcastu, czy dla słuchaczy również, nie wiem. Są podcasty, które rzeczywiście słucha się bardzo przyjemnie, mimo nawet upływu wielu lat. One się nie starzeją, są dalej zabawne, czy też ciekawe, interesujące. Jakieś przykłady? Coś fajnego? No na pewno wydaje mi się, że masa krytyczna, która już nie nadaje, której już strony nie ma w internecie, a mimo to ludzie wciąż kojarzą o co chodzi, gdzieś można znaleźć jakieś archiwum, na pewno masa krytyczna jest takim podcastem, tak? Martin, no co by tu nie mówić złego czy dobrego Martinie, ale on umiał e, zachęcić słuchacza do słuchania. Robił to w jakiś tam sobie znany sposób, mówił ciekawie, miał coś takiego w sobie, że ludzie go chętnie słuchali. Dobrze, czyli mówisz, że Marsa Krytyczna jest takim podcastem, który nie istnieje, ale jednak ludzie do niego wracają i kojarzą go z Martinem Lechowiczem. Ty miałeś gdzieś tam okazję z nim się spotkać, nie tylko podcastową. Mówiłeś, że jest jest ciekawym i teraz człowiekiem, takim samym w rzeczywistości, jakim, jakim jest w podcastach. W każdym razie, właśnie, czy podcasting ma sens w dzisiejszej dobie, wiesz... Facebooków, Google Plusów i różnych innych rzeczy, gdzie liczy się szybkość informacji, gdzie liczy się wizualność informacji, gdzie liczy się pokazanie cycków, dupy i tym w zasadzie zbiera się miliony lajków. Czy, czy podcasting ma sens? Bo to jest, myślę, tutaj nie ma takiego typowego pokazywania, wiesz, dupy, cycków, robienia show. Bo tutaj jednak większość tych projektów ma głębszy sens. Większość z tych projektów jest przemyślana i większość z tych projektów jest na jakiś temat. Tu nie ma rzeczy przypadkowych. Podcasting to nie jest przypadkowa rzecz według mnie. Tu człowiek naprawdę, powiedzmy, musi mieć coś do powiedzenia i musi to jakoś przygotować, obrobić. I coś z tym konkretnego zrobić zanim to publikuje. W przypadku jak wspomniałeś filmu z YouTube'a, naprawdę wystarczy telefonem nagrać coś, nacisnąć jeden guzik i gotowe. Tak, tak można, też tak można, ale czy to, czy to wszystko dalej będzie zachęcać ludzi, czy podcasting polski, w tym wypadku polski właśnie, będzie dalej jakoś tam rozpoznawalny, czy nie będzie to, tak jak mówiłeś na samym początku, taki, taka rzecz tylko dla grupki miziających się po szyjach w końcu ludzi? Nie oddzielałbym słowa show od słowa podcasting. Te dwie rzeczy można ze sobą doskonale połączyć, czego dowodem są na przykład audycje, w, choćby w kontestacji, w radiu na fali. Rozmowy w nocy są bardzo fajne. Rozmowy w nocy dokładnie. Kuba bardzo fajnie mm -hmm. potrafi Potrawiamy. pociągnąć temat, dokładnie pozdrawiamy. Więc to siebie nie wyklucza, tak? Można robić fajny show, nagrywać podcast i trafiać do ludzi, można nawet na tym zarabiać. Natomiast jak jest, jaka jest przyszłość, jaki jest sens i czy w ogóle warto. Na pewno warto, tak? jeśli na przykład nagrywam, nagrywam podcast, tak jak mówiłem wcześniej, dzisiaj chcę przekazać pewną relację, chcę opisać dzisiejszy dzień, na pewno będzie miał to dużą wartość za parę lat. Przede wszystkim uważam, że powinniśmy, powinniście, bo ja nie nagrywam, ale powinniście nagrywać dla siebie samych, czyli nie dać się jakiejś fali nagrywać dla innych tylko dlatego, że oni nagrywają, że mówią wam, co macie nagrywać, tylko nagrywać dla siebie, takie audycje, jakie wy byście chcieli słuchać a cała reszta nie ma znaczenia, tak? Jakoś to będzie. Przegryzę ten Twój temat troszeczkę, bo powiedziałeś, że nagrywajmy je dla siebie, ale było dużo tak zwanych podcastów klonów Martina, które wzorowały się na nim i powiedzmy, większość ludzi, którzy, którzy nadają teraz w, kontest, w, kontest, w kontestacji, to były takie, powiedzmy, klony Martina. Ludzie, którzy chcieli być jak on, chcieli powiedzmy, tworzyć podcast podobny do masy krytycznej. Więc... Być sobą, czy jednak mieć na przykład dobry wzorzec? Wiesz co, zawsze jest dobrze mieć jakiś autorytet. W tym przypadku autorytetem był Martin, ludzie się na nim wzorowali. To był dobry autorytet, natomiast bardzo ciężko było mu dorównać tak. No jednak próba grania pod Martina jest bardzo ciężka. Ten człowiek po prostu ma w sobie pewną charyzmę, która pociąga za sobą ludzi. Żeby nie wiem, no żeby jakoś próbować go naśladować, no jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Natomiast nie ma nic złego w próbowaniu, tak? Tylko trzeba po prostu w pewnym momencie odpuścić, jeśli widzimy, że to nie wychodzi. Hmm. Natomiast na pewno jestem przeciwnikiem tworzenia kalek. Kalki, tak? To się odmienia. Kalki, czyli po prostu robienia dokładnie tego, co robił Martin. To się nigdy nie sprawdzi. To zawsze będzie podróbka, to zawsze będzie kopia. Nie. Tutaj mówimy stanowczo nie. Powiemy tak dla kilku promosów. Zapraszamy do reklamy. Tak śpiewa Ryba Widziałem o Cień Tak śpiewa Ryba Widziałem o Cień A jeśli chodzi o mnie, to może byście, że mówił Połowu lubię kiedy pada Zapraszam Macie przy ogromny zaszczyt wysłuchać Podcastów Na szagę Który kręcą dla was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 Żegnamy reklamy. Wracamy po chwili i kończymy już nasz podcast. Będzie myślę godzinka. Rafał tutaj ciągle mi mówi, ja się denerwuję, jeszcze nigdy nie mówiłem i w ogóle, i... ale myślę, że jest okej. Okay. O to chodzi w podcastingu, że, że są ludzie, którzy nawijają tak jak ja i kiedyś byli pizdami i chowali się w kącie, a dopóki nie wzięli mikrofonu i po paru latach mają powiedzmy mega nawijkę, a Rafał taki spokojny i dobrze, że nie nagrywa, bo nie każdy, który nagrywa musi, i może inaczej, nie każdy, który nie, nie każdy podcaster, powiedzmy, musi nagrywać, bo powiedzmy, że Rafał jest podcasterem takim biernym, czyli siedzi tam, klika, robi różne rzeczy i jest w temacie, ale nie daje głosu, no bo okej, okay, ma, ma, ma dużo do powiedzenia, na pewno by miał kilka fajnych tematów i projektów, ale nie chce, bo po co, bo uważa, że spełnia się w innych rzeczach, więc, więc chwała tym, którzy nagrywają, mają coś do powiedzenia, ale chwała także tym, którzy mówią, że oni nie chcą, bo, bo mają inne rzeczy do roboty i niech się zajmą tym gadaniem, powiedzmy, lepsi. Zatem, Rafał, pytanie jeszcze takie na koniec prawie, jak wygląda, w takim razie jak wygląda czekaj, co ja chciałem powiedzieć? Jak wygląda nasz serwis, Megafon, czyli biblioteka, teraz Wincenty Classic, mamy inne serwisy, jak to wszystko chcemy ogarnąć, jak, jaki jest plan na najbliższy czas, żeby to wszystko porobić. Mówiłeś już o, już o archiwum, które chcemy przenieść z Chomika na... Już w zasadzie przenieśliśmy. Ja osobiście zrobiłem ostatnio ostatni transfer literki Z ym, i będzie się wszystko działo. Chciałem się spytać, w jaką stronę chcemy iść. Ułatwić to wszystko? Uprościć? Mm, ty mówisz, żeby połączyć pewne serwisy. Ja nie do końca się zgadzam. Czy ma być to jeden serwis, jedna strona z wieloma możliwościami, czy powiedzmy zostawimy dwie, trzy, cztery strony i będziemy się między nimi jakoś przenikać? Na pewno Jaka po... jest Twoja idea, Panie Techniczny? Wprowadzimy pewne zmiany, które uproszczą poruszanie się po serwisie. Tak jak już mówiłem wcześniej, archiwum oraz podstacja będą w jednym serwisie, tak? Czyli mhm. ujednolicimy, scalimy ze sobą te dwa serwisy ku lepszemu poszukiwania audycji, odsłuchiwania audycji, tak? Na pewno też poczynimy pewne zmiany w kierunku megafonu. Są plany, rozmawialiśmy tutaj, żeby połączyć te dwa serwisy, żeby to nie były dwa oddzielne serwisy, tylko żeby był to jeden serwis. Przynajmniej jedna audycja w miesiącu, żeby pojawiła się. Czy to będzie megafon, czy megafon classic? Chcemy, żeby serwis żył, chociaż jedna mhm. audycja w miesiącu minimum. Kwestia biblioteki Wincentego, tutaj jeszcze rozmawiamy, na chwilę obecną nie wygląda na to, żeby miało być coś zmieniane. Zobaczymy, jak wyjdzie. Zostaje jeszcze podstrefa, ale to jest temat na oddzielną audycję, rozmowę. Tak, i to nie, z, nie ze mną, a z kimś innym. Dokładnie musimy się porozumieć z Tomkiem. No właśnie, Rafał, je, naliczyliśmy 450, w sumie jest tam troszeczkę więcej niż 450 projektów podcastowych. Dlaczego takim serwisie, który kręcimy razem Megafon, nie ma ludzi, którzy chcieliby z nami nagrywać. Ja nie mówię o osobistych wycieczkach, że ktoś mnie lubi albo nie lubi. Dlaczego nie ma ludzi, którzy chcą coś robić? Takie pytanie prawie na sam koniec. Dlaczego nie ma ludzi, którzy chcieliby pomóc albo robić coś samemu podobnego? Czemu się nikt nie garnie do tego? Rafał myśli. Rusza palcami po głowie. Drapie się po swoim tym czole? Wiesz co, wydaje mi się, że chodzi o to, że ludzie nie mają z tego dużej korzyści, tak? No, jesteśmy takim narodem ludzi, którzy muszą robić coś za coś. My robimy, tak jak już mówimy, od samego początku robimy to za nic, tak? Robimy, odwalamy kawał naprawdę niepotrzebnej roboty, dobrej, niepotrzebnej roboty. Ludzie nie mają czasu, tak? Nagrywają własne audycje, nie każdemu chce się jeszcze dodatkowo nagrywać kolejną audycję. Rozmawialiśmy przecież sam, wiesz, z różnymi podcasterami prowadziliśmy rozmowę na temat nowych audycji, aby nagrywali z nami. Część podcasterów na pewno nie chce z nami nagrywać ideologicznie, tak? czyli e, trzymają się po drugiej stronie. Część na pewno nie ma czasu, a część po prostu w nas nie wierzy. Niewiara, czy to jest główny problem w takim razie, że tak jak wspomniałeś robimy kawał dobrej roboty niepotrzebnej nikomu, że polski podcasting to jednak jest Osobista sprawa i nie warto się angażować, bo niestety tak wyszło, że gdzie tam była grupa ludzi, to potem się wszyscy gdzieś pociachali i same animozje wyszły. Czy ludzie się tego boją? Czy jest dużo ludzi, którzy nie wiedzą jak było wcześniej, ale im się teraz nie chce? Być może jest tak jak mówisz, po prostu im się nie chce, tak? Albo nie czują się, nie mają takiej odwagi, żeby po prostu wyjść do nas i zaproponować współpracę. Część na pewno nie ma czasu. Ja rozumiem, że czas w dzisiejszym świecie to jest naprawdę deficytowy towar. Sam mam go bardzo mało i rozumiem ludzi, którzy po prostu nie mają czasu, tak. Żona, dzieci, praca, wiadomo, jak jakoś to się żyje, nie? Są to trudne tematy. Ale tak jak mówię, no część na pewno ludzi po prostu podchodzi do nas ideologicznie, tak? Czyli po prostu nie chce z nami nagrywać, dlatego, że wolą nagrywać z kimś innym. Serio? No, tak myślę. No dobra. Mnie wszyscy lubią. Panielca tak? też. Pogadaj jeszcze paniukiem. To wychodzi na to, że mnie nie lubią. Tak? <grystanie> nie, z żadnych osobistych wycieczek. Oczywiście ze mną się da współpracować, aczkolwiek nie jest to lekko, ale jak sobie zdaję z tego sprawę sam, to, to już jest o połowę lżej w każdym razie. Zatem mówisz, że że ludziom się nie chce, że nie mają czasu. Nie mają czasu, bo bo jest praca, rodzina, tak jak mówiłeś, obowiązki. Podcasting to jest jednak coś, co robimy w czasie wolnym, robimy sami, nikt nam za to nie płaci. Koło się zamyka, tak? Dokładnie. Czyli same penis, pen, penisytyczne, chciałem penis, żadnych penisów, pesymistyczne wiadomości i powiązania i podsumowania na sam koniec, ale nie, chyba myślę, że my sobie poradzimy, jakoś coś z tego będzie. Nagrałem tą audycję dzisiejszą, bo Rafał ostatnio miał Strasznego Doła i mówił, że naprawdę mu się nie chce, że naprawdę y nie widzi sensu robienia tego, dlatego po powiedziałem, Rafał, co pogadajmy, nagrajmy to na, na nasze zoomiska i, i zobaczmy, co z tego będzie. I, no jest tak, że Robimy kawał dobrej, niepotrzebnej nikomu roboty, ale jest tak od 4-5 lat, że, że może od czterech, że naprawdę niewiele się dzieje. Powiedziałeś, że polski podcasting ma się dobrze i uważam, że masz rację, ale czy jest nam potrzebna właśnie taka grupa, która coś produkuje, która tworzy jakieś katalogi? tworzy co tygodniowe audycje? Tego nie wiem. Robiliśmy to, bo chcieliśmy sprawdzić. Na samym początku, jak robiliśmy megafon, powiedziałem, że robimy testowo kilka audycji, zobaczymy, ile wytrwamy. Ja niestety miałem jakieś problem, masy zdrowotne, więc wyszło jak wyszło. Ale od początku mówiliśmy, że to jest test, że chcemy zobaczyć, co z tego będzie. Myślę, że formę znaleźliśmy bardzo fajną, że 20 minut, że króciutko, że omawiamy tylko te podcasty, które według nas są e, subiektywnie albo obiektywnie ciekawe. Myślę, że forma się sprawdziła. No ale cóż, we dwójkę tego nie pociągniemy, bo jednak e, koniec końców nie mamy czasu na to. Potrzebujemy nowych ludzi, a niestety tych ludzi nie było za dużo. Parę osób się zgłosiło, ale, ale wyszło jak wyszło. No, no, może, może rację ideologicznie, ale może też ludzie nie widzą w tym sensu. Wolą posiedzieć na Facebooku albo posiedzieć na YouTubie i, i nie wiem, popieprzyć o innych rzeczach. Może... Może tak jest, nie wiem. Dlatego może podcasting tak myślę, że ma sens. Oczywiście ma sens. Będę to robił tak długo, jak będzie mi to sprawiało przyjemność. Ale z drugiej strony może jego czas minął i teraz czas na, na inne rzeczy i ludzie już się nie, tym nie interesują. Robimy to, tak jak wspomniałeś, tylko dla siebie. Może to jest podsumowanie tego. Jeśli robimy to, robimy to dla siebie i, i może dla najbliższych znajomych, bo, bo nikt inny już nas nie słucha. Milczenie nie lubi polski podcasting, mil... nagrywanie potrzebuje głosów, ale nasz czas już się kończy w dzisiejszym odcinku. Kończymy nasze nagrywanie, kończymy nasze m, takie luźne pogaduszki z Rafałem na temat polskiego podcastingu. Myślę, że wyszło całkiem ciekawie. Rafał tutaj kręci głową, mówi, że nie, nie, nie, trzeba dużo ciąć, obrobić, nagramy jeszcze raz, ale nie, nie będzie tego, puścimy to wszystko tak jak leci, sprawdzimy tylko, czy poziomy są dobre i... To jest Megafon Extra, nasze spotkanie po długich, długich wakacjach. Nie wiem, czy wrócimy za miesiąc, może chcielibyśmy, Rafał powiedział, że się będzie dużo działo, może wrócimy z nowym serwisem, z nowymi informacjami na temat naszego serwisu, może wrócimy z krótkim przeglądem tygodniowym, może nagramy sobie coś, zobaczymy co się działo, po prostu obgadamy pokrótce to, co było w poprzednim tygodniu. No i cóż, oczekujcie nieoczekiwanego. My niczego nie obiecujemy i będziemy, jesteśmy wciąż gdzieś w naszych tutaj głośnikach, w waszych głośnikach i przed mikrofonami. Nadajemy sobie to, co chcemy i gadamy o tym, co chcemy bez zbędnych spinaków. Zatem to był megafon Extra, Znajdziecie nasz na stronie podcast.pl oraz na stronach tożsamych, czyli biblioteka. Vincenty Classic i Podstacja, najlepszy katalog w polskim polskiej sferze. W każdym razie najładniejszy. To tyle, Rafał. Dziękuję Ci bardzo. I cóż, do usłyszenia. Do usłyszenia. wszystkie polskie podcasty? Nie wiem. Nic, nic wam nie powiem, nie wiem. Gadaj, gdzie znajdę wszystkie polskie podcasty? Nic wam nie powiem, jestem niewinny, ja, ja nic nie wiem, nie. No gadaj, gdzie znajdę polskie podcasty? Nic, nic wam nie powiem, nie wiem. Związać go. Zaraz nam tu wszystko wyśpiewać. ptaszki. ostatni raz, gdzie znajdę polskie podcasty? Już chyba sobie pójdę. Trzeba oszczędzać prąd. Kurde, jaki sztywny to. Ja ale no, Filip nie Że Nie było nic sydnego. Nie, naprawdę uważam, że naj. Nice. Powiedziałeś, Ty... Ale nie, nie dość, z nami. to jeszcze kurde.